To są informacje Polskiego Radia 24. Kilkadziesiąt tysięcy wiernych, w tym pielgrzymi z Polski, uczestniczyło w drodze krzyżowej w rzymskim Koloseum. Spalony krzyż papieski zostanie odbudowany, zapewnia proboszcz warszawskiej parafii. Teheran odrzucił propozycję zawieszenia broni na 48 godzin, miał ją złożyć Donald Trump. Minęła północ, Ewa Worobiec zapraszam. W rzymskim Koloseum zakończyła się droga krzyżowa z udziałem papieża Leona XIV. Papież niosąc krzyż prowadził wiernych przez 14 stacji i rozważania męki Jezusa. Mrok wokół Koloseum rozświetliły świece i pochodnie przyniesione przez 40 tysięcy uczestników nabożeństwa pasyjnego. Prima i że po raz pierwszy właśnie papież przez te 14 stacji ten krzyż, myślę, że to jest bardzo wymowne, że jednak dźwiga ten świat na swoich ramionach. daje przykład, że powinniśmy podejmować nasze krzyże i iść każdego dnia do przodu. Zmartwychwstanie daje nadzieję na nowe jutro. Chcieliśmy tu być po to, żeby móc przeżywać mękę Pana Jezusa. Rozważania Drogi Krzyżowej nawiązywały między innymi do konfliktów i wojen prowadzonych na świecie. Zniszczony przez ogień krzyż papieski w Warszawie zostanie odbudowany, powiedział polskiemu radiu arcybiskup Adrian Galbas. Nasz reporter pytał o to metropolitę warszawskiego po zakończeniu centralnej drogi krzyżowej. Akurat w Wielki Piątek dotarła ta informacja o tym, że częściowo spalił się krzyż przy kościele św. Maksymiliana, ten, który był świadkiem wizyty Ojca Świętego, ale jest z tym wszystkim też dobra nowina, że prawdopodobnie krótko po, po świętach, po drobnej renowacji krzyż stanie na swoim miejscu. Archidiecezja warszawska zapewnia, że pożar nie wpłynie na porządek nabożeństw Triduum Paschalnego w parafii. Władze Stanów Zjednoczonych potwierdziły utratę dwóch samolotów wojskowych w rejonie Zatoki Perskiej. Trwają akcje poszukiwawczo-ratownicze. Myśliwiec f 15 został zestrzelony nad Iranem przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Obaj piloci się katapultowali. Jeden został już uratowany. Poszukiwania drugiego lotnika są kontynuowane.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 Umieścił jedynie w mediach społecznościowych tajemniczy wpis Zatrzymać ropę, kto chętny? Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Iran odrzucił amerykańską propozycję zawieszenia broni na 48 godzin. Informację przekazała irańska agencja informacyjna Fars. Amerykanie nie komentują tych doniesień. Propozycja miała paść jednak w środę, kiedy Donald Trump zasugerował, że o rozejm poprosili sami Irańczycy.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 To prawie ostatnia chwila na zrobienie pisanek, które trafią do wielkanocnych koszyków. Na Podlasiu zachowała się jedna z najstarszych metod malowania jajek wielkanocnych nazywana techniką batikową, mówi Amudena Rutkowska z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.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 Naturalne barwniki do ozdobienia jajek wielkanocnych można uzyskać z gotowania suszonych kwiatów albo warzyw, a do malowania wydmuszek najlepiej sprawdzają się jajka od kaczek czy gęsi, które są bardziej wytrzymałe od jajek kurzych. To były informacje Polskiego Radia 24. Prognoza pogody na północy i w centrum kraju, w Bieszczadach, na Podhalu oraz południowych krańcach Dolnośląskiego w nocy przymrozki. W powiecie tatrzańskim dodatkowo ostrzeżenie przed roztopami. Na południu miejscami silne zamglenia i lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura w nocy od minus jednego do plus dwóch stopni, a w sobotę od 12 do 15. Sześć minut po północy. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Świat w powiększeniu. W czasie, gdy oczy świata zwrócone są na wojnę Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem, inny konflikt w regionie Izraela z Hamasem cały czas zbiera swoje żniwo. Mimo zawieszenia broni wprowadzonego prawie 6 miesięcy temu, życie codzienne na ulicach i targowiskach palestyńskiej enklawy jest dalekie od normalności, a liczba zabitych i rannych w strefie gazy rośnie. Magdalena Skajewska, witam i zapraszam na Świat w Powiększeniu, w którym dziś przyjrzymy się codzienności palestyńczyków w strefie gazy, którzy jednak dzięki działalności organizacji humanitarnych, nie są ze swoimi problemami zupełnie sami. Przykładem takiej organizacji jest Polska Misja Medyczna, a ze mną w studiu jest jej rzecznik Jakub Belina-Brzozowski. Witaj serdecznie. Dzień dobry. Co na początku może przypomnę cały konflikt, bo już dość długo o nim nie wspominaliśmy. Wojna wybuchła w październiku 2023 roku po ataku Hamasu na Izrael 7 października. Po wielu miesiącach konfliktu i krótkich przerwach w ostrzałach. 10 października zakończono otwartą wojnę między Izraelem i Hamasem. W ramach 20-punktowego planu pokojowego Donalda Trumpa pierwsza faza porozumienia obejmowała wstrzymanie walk, uwolnienie wszystkich porwanych izraelskich zakładników oraz wycofanie izraelskich wojsk z części strefy gazy. W zamian Izrael miał zwolnić palestyńskich więźniów. Plan zakładał także zwiększenie pomocy humanitarnej. Co z punktu widzenia naszej rozmowy Wydaje się tutaj szczególnie ważne. Na początku stycznia prezydent Trump zapowiedział rozpoczęcie wdrażania drugiego etapu porozumienia pokojowego, jakim jest utworzenie w strefie gazy i tu cytuję nowego technokratycznego rządu. Ten etap zakłada również demilitaryzację Hamasu. W ubiegłym tygodniu w Radzie Bezpieczeństwa ONZ wysoki przedstawiciel do spraw gazy w kierowanej przez Stany Zjednoczone Radzie Pokoju Nikolaj Mladenow przedstawił szczegółowy plan wycofania broni przez palestyńskie grupy zbrojne, wiążąc jego realizację z rozpoczęciem odbudowy. Według informacji BBC jednak Hamas może odrzucić tę propozycję, co grozi powrotem do ofensywy militarnej. Tyle jeśli chodzi o założenia i plany. Zanim jednak to zawieszenie broni rzeczywiście się skończy, jeżeli się skończy, to powiedzmy o tym, co udało się w tych ponad już pięciu miesiącach. Wspomniałam o tym zwiększeniu pomocy humanitarnej. Często podczas wojny mówiono o tym, że przed jej rozpoczęciem około 500-600 ciężarówek z pomocą wjeżdżało do gazy. Powiedz, co wiemy o tym, co dzieje się teraz, jeżeli chodzi o dostęp palestyńczyków do pomocy humanitarnej? No, On jest cały czas jednak ograniczony, chociaż nie da się ukryć, że to zawieszenie broni, tak jak cały czas w trakcie tej eskalacji mówiliśmy, to to jest przełom mimo wszystko. To znaczy te możliwości pomagania są dużo większe. My na przykład w tej chwili jako Polska Misja Medyczna zaangażowaliśmy się w taką klinikę leczenia ran przy szpitalu na ser, czyli już nie mamy tylko i wyłącznie takiej naprawdę natychmiastowej pomocy zespołów medycznych w szpitalach, które pracują na no naprawdę granicach swoich możliwości. Mamy już też taki powiedziałbym no coś odrobinę bardziej długofalowego ale, ale cały, czas, cały czas mamy spore, spore braki w tej, w tej pomocy humanitarnej, czy w ogóle w sytuacji na miejscu. To znaczy no przykładowo przykładowo pokażę, to, jak ta sytuacja się zmieniła, a jak daleka jest jeszcze od ideału. Tak? No na przykład mieliśmy w trakcie tej eskalacji, pamiętamy ten moment kleski głodu, niedożywienie właściwie, no niemalże przez całe te dwa lata mieliśmy do czynienia z, z, z, dużym, z, no, z niedożywieniem naprawdę dużą skalę. W tej chwili na pewno nie mamy głodu, tutaj nie, nie ma żadnych wątpliwości, że, że trudno jest mówić w gazie o głodzie, natomiast niedożywienie jak najbardziej nadal występuje. Ono występuje w dużej mierze dlatego, że żywność, która jest w tej chwili dostępna w strefie gazy, jest żywnością niepełnowartościową, czyli a ta, która... która by zapewniała to pełnowartościowe żywienie, jest po prostu bardzo mało dostępna. Czyli brakuje warzyw, brakuje mięsa, tak? Można tak. Powiedzieć? Białka i warzyw. Białka i warzyw, bo nie tylko mięsa. Na przykład Nasi medycy, dosłownie wczoraj dostałem takie informacje od, od naszych medyków, z którymi tam współpracujemy na miejscu, którzy są właśnie w tej chwili, pracują w tej klinice leczenia ran przy szpitalu na ser. I oni mówią, że no, na targowisku lokalnym warzyw nie ma prawie w ogóle. I że łatwiej jest kupić batona po prostu, Marsa czy Snickersa, niż kupić kalafior czy sałatę. A druga rzecz to ceny. To znaczy, no na przykład jajka, no, wychodzą 2,50 za, za sztukę, czyli no, powiedzmy za taki standardowy u nas w Polsce 10 jajek, tak? Płaciliśmy około 25 zł w strefie gazy. Pamiętajmy, że tam PKB na głowę jest tak niskie, że przelicza się że na, że na osobę tam jest koło dwóch dolarów, koło pięćdziesięciu, przepraszam, niecały dolar na, na głowę na dzień, czyli kilka złotych. No więc za powiedzmy ten dzienny dochód przeciętnego mieszkańca gazy, oczywiście w tym przy, przy PKP per capita, więc on nie jest idealny, ale no to by wychodziło, że można sobie to jedno jajko kupić tak, na dzień. Biorąc pod uwagę, że bardzo często też rodziny są wielodzietne, prawda? Tak, oczywiście. No taki, takim tem jest ten model rodziny dominujący, więc, no więc no ten dostęp do żywności, ta żywność jest na rynku, ale no w, po pierwsze w dużej mierze no w takich ilościach, które sprawiają, że jest wciąż na wagę złota. Więc ludzie... ludzie nawet jeżeli mają dostęp do jakichś jakich, jakich kalorii, to to zdecydowanie jest daleko od, od żywności pełnowartościowej. No plus po prostu wielu, wielu osób nadal na to nie stać, ponieważ pomijając już, że strefa gazy, no powiedzieliśmy o tym 7 października, to, to był początek pewnego rodzaju eskalacji, bo wiemy, że ta, ten konflikt no, trwa co najmniej powiedzmy kilkadziesiąt lat, jak nie moglibyśmy pewnie jeszcze no, do początku XX wieku spokojnie sięgać. Um, i na przykład strefa gazy jest miejscem kryzysu humanitarnego. No też, no już właściwie od, od kiedy niemalże pamiętam. Yy, czyli przed eskalacją 7 października tam wciąż był, yy, tam, tam, tam był kryzys humanitarny. Tam, tam były potrzeby humanitarne na miejscu. Ta eskalacja no, oczywiście pogorszyła to do niewyobrażalnych w ogóle rozmiarów. W tej chwili się trochę odbijamy, ale nawet powrót do stanu sprzed 7 października, sprzed tego strasznego ataku Hamasu i tego, no chyba jeszcze straszniejszych rzeczy, które nastąpiły potem, no nie sprawi, że strefa gazy będzie miejscem, w którym będzie, będzie się żyło dobrze, nie sprawi, że będzie miejscem, w którym ludzie nie będą cierpieć na niedożywienie, nie sprawi, że będzie miejscem, w którym nie wiem, ludzie będą mieli swobodny i pełny dostęp do opieki medycznej. Powiedzmy jeszcze a propos tych cen, że do wzrostu tych cen oczywiście do tego przyczynia się niedobór tych towarów, ale także wojna w Iranie oraz też podatki, które są nakładane przez sam Hamas, który z kolei według izraelskich źródeł powoli zaczyna się przegrupowywać i odbudowywać. Tak, no na pewno wojna w Iranie wpływa, można powiedzieć wojna na Bliskim Wschodzie, bo trudno to było, przecież ta wojna się tak będzie rozlała na niemalże cały Bliski Wschód w tej chwili. Bo chociażby sąsiedni Liban jest przecież miejscem działań zbrojnych ponownie. I tam też mamy do czynienia z kryzysem humanitarnym narastającym, ale to pewnie na osobną rozmowę już w ogóle, bo to duży temat. Um, ale tak, to wpływa no, nawet w strefie gazy. Mieliśmy zamykane, mieliśmy przez jakieś czas znowu pozamykane prawie wszystkie przejścia graniczne. Um, mieliśmy zamknięte to przejście znowu w Rafa, które jest od kilku dni znowu ponownie otworzone. Ona ale jest tak otwierane i zamykane. Tak. Z czego to wynikało do Ciebie? No Izrael mówi o względach bezpieczeństwa, e, trudno mi powiedzieć jakie to są konkretnie względy bezpieczeństwa, jak, jak ta wojna, nie mam, nie mam pomysłu jak ta układanka tam na miejscu wygląda, natomiast no, fakty są takie, że to przejście jest i tak otwarte no powiedziałbym nawet nie na ćwierć gwizdka, to jest naprawdę na jakąś jedną pięćdziesiątą gwizdka, bo y, przejście, przejście w RAFA przechodzi, może przejść 50 osób dziennie w jedną w drugą stronę, znaczy w jedną pięćdziesiąt, drugą pięćdziesiąt, więc realnie to jest przejście głównie na te ewakuacje medyczne tak naprawdę w tej chwili i to wciąż jest niewystarczająca skala nawet na ewakuacje medyczne, bo one powinny następować szybciej. No plus znowu dwa, y, ponad dwa tygodnie chyba teraz było, y, były zablokowane, więc znowu mamy narastającą kolejkę tych osób, które potrzebuje pilnie ewakuacji medycznej, żeby się leczyć na jakieś przewlekłe choroby onkologicznie, no, czy, czy naprawdę na jakieś poważne schorzenia. E, więc no, to przejście w RAFA jest tak naprawdę jakimś takim na sytuacje wyjątkowe. I takim pełni operacjonalnym przejściem w tej chwili jest karet szalom i tam tędy idzie większość e, powiedzmy towarów, też, też transportów humanitarnych. No ale to wciąż, no tak jak, tak jak pokazuje to, to co nam się medycy mówią i co też pokazują raporty z tego, jak wygląda na przykład no, rynek towarów w strefie gazu, To jest wciąż niewystarczająco. Znaczy to wciąż tam nie trafia dostatecznie dużo towarów, żeby to się wszystko, żeby ten rynek na miejscu funkcjonował normalnie. No po prostu pamiętajmy, że um, oprócz tego mówimy o jedzeniu, bo to jakoś taki pierwszy temat, który przychodzi do głowy, tam jest dużo więcej problemów, mamy problem z dostępem do czystej wody. To, o to też chciałam zapytać, ponieważ odnosząc się też do taki, takiego polity, politycznych założeń, tego jak to miałoby teraz y, wyglądać, no to plan Trumpa y, zakładał takie natychmiastowe wznowienie pełnej pomocy dla gazy wraz z odbudową niezbędnej infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej elektrycznej, a także sprzętu potrzebnego do odgruzowywania. Powiedz, czy też z informacji z ludźmi, którzy są tam na miejscu wynika, że tam jakiekolwiek takie działania mające na celu chociażby odgruzowanie przecież tych ton gruzu powstałego w wyniku działań zbrojnych w ogóle ma miejsce? Czy znaczy, trudno mówić o odbudowie, bo y, nawet materiały budowlane są na takiej specjalnej liście Izraela, zwanego dual use, dual czyli podwójnego użytku, przemysłów podwójnego użytku i są no ich w ogóle wjazd na teren strefy Gaz jest bardzo ograniczony na, na tej liście jest dużo bardzo takich dosyć absurdalnych przedmiotów. Przynajmniej tak się wydaje. Nie jestem, nie jestem, prawda, wojskowym są bezpieczeństwa, ale jeżeli są tam latarki, nie wiem, sprzęty do USG płuc i tego typu rzeczy, to, to naprawdę powstaje pytanie, na jak, jakimi kryteriami ta lista była ustalana. Natomiast tak, materiały budowlane też tam są, więc no w tej chwili myślę, że od tego 10 października, bo, bo to jest druga ważna data, czyli ten 10, październik, od kiedy zaczęło, 10 października 2025 już, czyli od kiedy zaczęło działać to porozumienie o zawieszeniu broni. No podejrzewam, że więcej budynków zostało zburzonych niż odgryzowanych, bo pamiętajmy, że to cały czas do tego też dochodzi. Przede wszystkim oczywiście w tej strefie za żółtą linią tak zwaną, czyli tej strefie kontrolowanej przez, przez wojska Izraela. I tam tutaj no nie ma wątpliwości, że tam cały czas budynki są burzone. Czyli cały czas dochodzi do nalotów. Do nalotów, owszem też. I to do nalotów, do ostrzałów no, mamy stwierdzony w tej chwili około, prawie już 700 ofiar sprzed kilku dni, 689 na, ten, na tytuł, to była liczba, więc podejrzewam, że w chwili, w której rozmawiamy, może być już ponad 700. To tak średnio 4 osoby, no, palestyńczycy palestyńczycy dziennie giną. Od momentu, Od momentu wprowadzenia już, tak, zawieszenia broni. W trakcie mhm. zawieszenia broni 4 osoby dziennie. Oczywiście na pewno są tam jakieś ofiary, bo pamiętajmy, że strona palestyńska podaje to łącznie, czyli na pewno są tam ofiary z Hamasu. Natomiast yy, natomiast, yy, no, wiemy z tego, jak ta statystyka wyglądała w trakcie yy, eskalacji i yy, na podstawie też doniesień, na przykład no, nawet, nawet patrząc na to, yy, jak konkretnych doniesień, no możemy szacować, że znowu prawdopodobnie to 80 plus minus przynajmniej ofiar to jest, 80% ofiar to jest, to są ofiary cywilne, czyli no nadal, nadal nie jest tak, że strefa gazy jest bezpiecznym miejscem. No powiedziałbym, że na standardy innych regionów yy, świata, moglibyśmy powiedzieć, że toczy się tam powiedzmy niskiej intensywności konflikt tak naprawdę. Znaczy, to, czy to zawieszenie broni trochę zawsze, jak oni mówią, mówię, tak wsadzam je w cudzysłów, no bo, bo tam moim zdaniem można dalej mówić o konflikcie na o wiele niższej intensywności niż dotąd. Skoro tak jak powiedziałeś nie ma mowy o odbudowie, to znaczy, że ludzie wciąż żyją w tych tymczasowych wielkich namiotach? Tak, 4 na, 5, 4 na 5 mieszkańców gazy, z tego co wyliczałem, bo tak szacuje się, że milion 700 tysięcy mieszkańców gazy cały czas jest przemieszczonych. W jakiś sposób? No większość z nich jest właśnie w tych namiotach. <grym> no no tam, tam ta sytuacja jest właśnie tragiczna. Znaczy mówimy o, mówimy o e, braku dostępu do czystej wody, do naprawdę podstawowych środków higienicznych. E, no, mamy bardzo takie obrazowe niestety doniesienia o tym, także no mierzą się tam no z pasożytami, z wszami, płami, no, po prostu naprawdę te warunki są no, urągające ludzkie godności. Choroby zakaźne? Tak, choroby zakaźne również. No, choroby wynikające z braku higieny, na przykład w przypadku dzieci, bardzo groźna e, biegunka, taka, taka skrajna biegunka, skrajna, która, która naprawdę potrafi być bardzo wyniszczająca dla organizmu, szczególnie małego dziecka. Bo odwadniająca. Odwadniająca. Hmm. Globalnie wśród taka statystyka dzieci do lat 5 to jest jedna z najczęstszych przyczyn śmierci. Dzieci do w ogóle globalnie. Oczywiście w naszej szerokości geograficznej trochę to, to, to, trudno to sobie wyobrazić, ale no właśnie w takich warunkach już, y, jakie panują w tej chwili w strefie gazu już dużo łatwiej niestety. E, no więc, y, więc cały czas ten kryzys humanitarny na miejscu jest po prostu wielowymiarowy. Właściwie jak patrzy się takimi sektorami pomocy humanitarnej, to właściwie trudno znaleźć taki sektor, w którym ten kryzys jest zażegnany. To znaczy mamy na pewno do czynienia z polepszeniem się sytuacji w niektórych sektorach, jak choćby, tak jak mówię, żywność. Ale to wciąż jest sytuacja kryzysowa, to znaczy byliśmy w skrajnym kryzysie, a teraz jesteśmy powiedzmy w mniej skrajnym kryzysie, ale wciąż te potrzeby są olbrzymie. To powiedzmy w takim razie jak to wygląda w sektorze, na którym y, Polska misja medyczna najlepiej się zna, czyli w sektorze medycznym właśnie. Wspomniałeś o tych przedmiotach podwójnego zastosowania, które y, Izrael za takie uznaje i dlatego y, ogranicza dostęp do niektórych narzędzi także wykorzystywanych przez y, lekarzy. Wiemy też, że duża część szpitali w strefie gazy została albo zburzona, albo znacząco zniszczona. Co się udało zrobić w tych pięciu miesiącach w tym zakresie? No, te szpitale, te szpitale w, tej chwili, w tej chwili w ogóle punktów medycznych tak łącznie funkcjonuje 42%. Hmm. Pamiętam, że jak jeszcze Dwa, trzy miesiące spoglądałem na tę statystykę to było 30, bodajże 8, więc te kilka procent do góry skoczyło. No ale no powiedzmy sobie szczerze, że no to wciąż jest daleko niewystarczające, jak na no, populację liczącą ponad 2 miliony ludzi. Rozumiem, że w tym są szpitale przychodnie. Tak, to są, to są różnego kliniki, rodzaju tak, jakieś, kliniki, uhy. różnego rodzaju punkty medyczne. No ze szpitali taka statystyka liczy się zwykle, że tych szpitalach na terenie strefy gazy jest 36. No to. 34 jest Częściowo lub całkowicie zniszczona, czyli jakby nie funkcjonują w pełni. To, jak, jak, bardzo, jak, jak bardzo funkcjonują, czy i w jakim procesie funkcjonują, to czy zależy od konkretnej jednostki i często od czasu, bo, bo, bo, bo, to, się, bo to się zmienia. Natomiast no, tutaj znowu daleko, daleko nam do stanu sprzed, no, sprzed tej eskalacji 7 października. Więc, no, więc ta sytuacja medyczna jest nadal trudna. Znaczy, jest znowu Widzimy światełka nadziei, to znaczy to, co robimy w tej chwili, czyli finansujemy, finansujemy yy, tą Klinikę Leczenia Ran przy, przy, przy, przy na wspólnie z naszym partnerem, organizacją GLIA, no jest, yy, jest czymś, czego co przed, przed zawieszeniem broni byśmy nawet sobie nie mogli wyobrażać, bo wtedy po prostu priorytetem było naprawdę przyjmowanie tylko i wyłącznie osób, które no dosłownie przed chwilą były ranne w ostrzałach, w bombardowaniu, czyli naprawdę tylko takich najskrajniejszych przypadków i wszystkie jakieś operacje planowe, tego typu rzeczy były odkładane. No w tej klinice leczenia ran już możemy pozwolić sobie nie tylko na takie rany, powiedzmy właśnie ostrzałowe, czy z te takie nagłe, ale nie wiem, nawet odleżyny są tam leczone, tak? Więc jakby to są już, to jest już naprawdę trochę, trochę inna, inny etap pomocy, Natomiast no właśnie, jak, jak długo nam, jak długo będziemy w stanie to robić, to no wiadomo, zależy po pierwsze od funduszy, oczywiście, bo te mamy to zawsze ograniczone, a zawsze jak też gdzieś kryzys spada, powiedziałbym, gdzieś z takiego, no, zainteresowanie się nim zmniejsza, to no to niestety, to niestety środki na, na pomoc też się zwykle zmniejszają, czyli no, to jest, jest to naturalne, jest, jest oczywiście, jesteśmy zawsze na to jakoś tam przygotowani, nie, nie mamy o to wielkiego żalu, ale zawsze chcielibyśmy, żeby no, żeby była ta świadomość, że często ten rok później te potrzeby cały czas są bardzo duże. W tym przypadku nawet pół roku. No więc to jest, to jest coś, co, co sprawia. No, a po drugie ta niepewna sytuacja, znaczy no, w zasadzie Trudno jest tam planować coś na dwa lata na przykład naprzód, bo naprawdę szczególnie przy, przy tym, jak obecnie wygląda sytuacja międzynarodowa, to myślę, że nie tylko w strefie gazy jest trudno planować coś dwa lata naprzód. Znaczy bardzo trudno przewidzieć, jak ta sytuacja będzie wyglądać na dwa, dwa lata w, w przód, więc raczej w tej chwili myślimy perspektywą no, maksymalnie kilku miesięcy i takie na razie na, takie, na taki okres tam mamy zagwarantowane finansowanie tej kliniki. Zobaczymy, co dalej. Zobaczymy też, no właśnie czy zawieszenie broni będzie lef, dalej obowiązywało. Jak to będzie dalej wchodziło w życie, jakie będą możliwości do tych pomagać. pomagać. No zawsze marzyliśmy, żeby um, protezować tam osoby, które stręczyły kończyny, Mieliśmy no, olbrzymią skalę tego, tego, ty, tych kończyn, które, które ludzie tracili w trakcie tej eskalacji. No w tej chwili nasi partnerzy oceniają, że jest to wyjątkowo trudne cały czas na terenie strefy gazy. Oni nie są w stanie nam zagwarantować na przykład takiej skutecznej implementacji takiego projektu. Mhm. Więc jeszcze na przykład z takimi rzeczami czekamy. Może za kilka miesięcy się to zmieni i będziemy w stanie robić też tego typu działania. A powiedz, czemu w ogóle klinika leczenia ran? Czy to wynika z tego, że po prostu... Mieliście research, który wskazywał na to, że po pierwsze rannych jest bardzo dużo, ale też osób, które zmagają się z ranami i też w, ze względu na brak higieny w jakiś niewłaściwy sposób je opatrują. że Zauważyliście, że to jest duży problem, któremu trzeba stawić tak, czoła, Jak to wyglądało? Tak, dokładnie. No, po prostu mamy cały czas bardzo, bardzo dużo takich nieleczonych ran. Też te warunki kliniczne po prostu sprawiają, że rany, które byłyby naprawdę zupełnie niegroźne, no stają się groźne po chwili, ponieważ, no ponieważ te warunki kliniczne wchodzą wszelkiego rodzaju zakażenia, stany zapalne, dodatkowe. Więc no, mamy, mamy takie, mieliśmy takie rozpoznanie i mamy takie rozpoznanie, że to jest po prostu potrzebne. No i otworzyła się możliwość z partnerem na miejscu, też też współpracy ze szpitalem Nasser, który, który gdzieś stworzył tam przestrzeń na tę, na tę, na tę małą klinikę, więc no, skorzystaliśmy z niej. Natomiast no tak mówię, no Trudno nam powiedzieć, co będzie potrzebne za kilka miesięcy, bo może za kilka miesięcy będziemy musieli wrócić do tych, do tych takich tak zwanych emergency teamów, czyli zespołów natychmiastowego reagowania, które znowu będą ratować ludzi. Z którymi współpracowaliście w czasie tak, eskalacji, prawda? Tak. E, które będą ratować ludzi, bo tam znowu będzie eskalacja, tak? No więc naprawdę to jest dla nas jakaś wielka zagadka, co my tam za kilka miesięcy będziemy robić. No chcielibyśmy oczywiście, żeby sytuacja się nadal polepszała, żeby te możliwości pomocy też się Otwierały jeszcze szerzej, ale nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie. Czy dużo osób zgłasza się do Waszej kliniki dziennie? Tak, mamy. To jest klinika w Hanunis, tak? Tak, mhm. kilkudziesięciu pacjentów dziennie przynajmniej, więc ten zespół naprawdę tam pracuje i też zespół jest mobilny, czyli to nie jest tak, że tylko pacjenci przychodzą do kliniki, zespół też, no, chociażby w tych namiotach właśnie się pojawia i no bo, bo część osób jest w prostu niemobilna przez te, przez te, przez te rany, które, z których się próbuje leczyć, więc, więc to jest taka mieszana działalność, czyli część zespołu jest na miejscu w klinice, a część zespołu jest mobilna i po prostu dociera do, do pacjentów już bezpośrednio. Jak duży jest to zespół? Łącznie mamy tam ponad 20 osób. Eee, natomiast, no wiadomo, to jest system zmianowy, więc to, to nie jest tak, że oni wszyscy naraz jednocześnie pracują, ale tak łącznie cały zespół to jest około 20 osób. I to są palestyńczycy, czy też lekarze z zagranicy? Głównie palestyńczycy, ale jest też trochę, jest, są też osoby, które przyjechały tam, tam z zagranicy. Aczkolwiek to są zwykle osoby... Na przykład pochodzenia palestyńskiego, które, które przyjechały tam z zagranicy, no po prostu wesprzeć swoich, swoich rodaków. Ale, ale to głównie, głównie to są osoby, to są medycy, tak jak zawsze mówiłem w trakcie tej eskalacji tego, co się działo w strefie gazy. Tych medyków na miejscu jest dostateczna liczba, tylko trzeba im no, umożliwić po prostu pracę. Bo tak jak inni palestyńczycy też bardzo często to są ludzie przemęczeni, zmęczeni po prostu długotrwałym konfliktem, prawda? Dokładnie. No, też to są ludzie, którzy na przykład często są przemieszczeni, są sami uchodźcami wewnętrznymi, sami mieszkają w tych namiotach. No, czy sami zmagają się tak naprawdę z tym, krysem, z tym kryzysem, na który potem też reagują jako no, pracownicy medyczni czy pomocowi, ale, ale oni są sami ofiarami tego, co tam się dzieje. Mhm. Jak macie kontakt z nimi, jak jakieś informacje od nich otrzymujecie, to powiedz też, jakie nastroje wśród nich panują. Czy takie światełko w tunelu widzą, że coś się zmienia, czy jednak widzą ogrom tych potrzeb i też no, cały czas niewystarczającą skalę pomocy, która do nich dociera. Ja powiem, że światełko w tunelu na pewno widzą, natomiast też są bardzo, gdzieś tam powiedziałbym, no sfrustrowani tym, że mają wrażenie, że Nikomu tutaj nie zależy na tym, żeby ta gaza naprawdę stanęła na nogi i żeby tam naprawdę, no, że raczej mają wrażenie, że to będzie e, trzymanie tego te, tej enklawy na jakiejś takiej kroplówce, która będzie sprawiała, że, e, no, że nie będziemy mieli takiego totalnego kolapsu tam na miejscu, ale, ale żeby, e, no, żeby. Nie będzie normalnego życia. Nie będzie tam normalnego życia, znaczy, no na to na razie, no, nic na razie nie wskazuje, żeby to tempo, żeby te plany odbudowy miały za chwilę naprawdę ruszyć z kopyta, tak? No, nic nie wskazuje tam na to, żeby w jakimś szybkim tempie miało, miało wracać to normalne życie, które pamiętajmy, tak jak mówiłem, no, nawet przed eskalacją, to normalne życie w strefie gazy e, też e, nie było, powiedzmy, e, szczególnie e, no łatwe dla, dla przeciętnego palestynczyka, palestynki tam mieszkających. Czy obawiają się powrotu konfliktu militarnego, takiego na większą skalę? Tak, to, to właściwie jest obawa każdego dnia, czy znaczy, że w każdej chwili to, to zawieszenie broni jest tak, no, tak kruche. I no, nie ukrywam tego, no, łamane też po prostu właściwie niemal każdego dnia w jakiejś tam skali, że, że trudno tutaj mieć jakąkolwiek pewność tego, że, że ono nawet w tej formie jaka jest teraz, czyli tak jak mówię, no, daleki od ideału, no się utrzyma. Więc tak, ten strach jest, ten strach jest tam właściwie stały. No, sytuacja dookoła, że tak powiem, no, też nie napawa, nie napawa jakimś poczuciem bezpieczeństwa, bo cały Bliski Wschód właściwie w tej chwili no, gdzieś, można powiedzieć, metaforycznie trochę stoi w płomieniach, więc, a czasami nie metaforycznie stoi w płomieniach, więc, nie, więc ten strach jest tam, jest tam stały i właściwie bardziej powiedziałbym Bardziej jest pewność, że prędzej czy później kolejna eskalacja będzie, niż, niż jakieś takie przekonanie, że powiedzmy teraz mamy, nie wiem, 20 lat na to, żeby odbudować strefę gazy i wrócić do normalności. Znaczy raczej jest przekonanie, że prędzej czy później, czy to będzie kilka tygodni, czy kilka miesięcy, czy kilka lat, to, to jakaś eskalacja nastąpi. Ale mimo wszystko decydują się zostać na miejscu. No, czy decydują się, to myślę, że to też dużo opowiedziane w wielu przypadkach, bo, bo, tej, bo, bo tak naprawdę wyjazd ze strefy gazy nie jest w tej chwili łatwy po prostu. Niektórzy tam przyjeżdżają z własnej woli, no właśnie choćby pomagać. Mhm. Natomiast co do, tego, co do tego, czy ktoś, czy, czy, czy można mówić o decyzji, żeby zostać, to dla części osób to jest na pewno decyzja, bo też... No, gdzieś nie chcą pozwolić, pozwolić na to, żeby ta ziemia po prostu gdzieś nie wiem pozostała, przepadła im dlatego, że, że oni po prostu ją opuszczą. Natomiast no, na pewno jest wiele osób, które chciałyby z tej strefy gazy mimo wszystko uciec i nie wiem no, wychować rodzinę w, w nieco spokojniejszych i po prostu bardziej godnych warunkach, ale nie ma takiej możliwości, więc, więc trudno mi powiedzieć, co jest decyzją, a co jest no, tak naprawdę koniecznością. Dobrze, wróćmy na koniec jeszcze do tego waszego projektu. Czyli Klinika Leczenia RAN działa od 1 marca w Haniunis przy szpitalu Nasser. Powiedz, jeżeli m, któryś ze słuchaczy, któraś ze słuchaczek chciałaby was wesprzeć, yy, gdzie powinna się zwrócić. Można wejść na naszą stronę internetową pmm.org.pl i tam nawet na szczycie strony w tej chwili będzie informacja o, o tej zbiórce na rzecz, na rzecz tej kliniki, czy jeżeli się wyszuka strefa gazy, Polska Misja Medyczna, to również powinno bardzo szybko to wyskoczyć, więc no, bardzo zachęcamy do, do wspierania finansowo tego projektu, bo no, każda taka wpłata przybliża nas do tego, żeby albo przedłużyć ten projekt yy, na co liczymy, no a jeżeli warunki się zmienią, no to finansować potem jakiegoś rodzaju inną pomoc medyczną, która wówczas będzie, będzie tam potrzebna. Przypomnij, na dzień dzisiejszy planujecie ten projekt kliniki leczenia ran na jak długo? Minimum pół roku. Natomiast no, zobaczymy, co będzie dalej. Jakub Belina-Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej o sytuacji humanitarnej, cały czas, jak Państwo słyszeli, dramatycznej w strefie gazy. O tym konflikcie chyba trochę zapomnianym udało nam się dzisiaj przypomnieć. Jakub, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. I to wszystko w tym wydaniu Świata w Powiększeniu. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Świat w powiększeniu. Powtórka programu. Samo zdrowie. Wielki piątek, proszę państwa, jest czasem powagi, smutku, żałoby, ale także i skupienia. Artur Wolski, dzień dobry. I dziś my też oddamy się refleksji nad tak zwanym przepracowaniem choroby. Przedstawiam eksperta, jest nim pan Piotr Szwendrowski, ekspert zdrowia psychicznego, prezes Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia, autor kampanii społecznej Sztuka Niesie Pomoc Artyści dla Młodego Pokolenia. Z wykształcenia pan jest ekonomistą oraz terapeutą zajęciowym z przygotowaniem pedagogicznym. Witam pana. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jest takie powiedzenie, że gdy choroba pojawia się w domu, to choruje też cały dom. A co to tak naprawdę oznacza? Rodzina jako podstawowa komórka społeczna jest de facto jednością. Trochę jak na przykład z komórką. Komórka naszego ciała też ma różne elementy. Ale jednak jako rodzina jesteśmy pewną całością i jeżeli jedna osoba w jakiś sposób ma trudności, chorobę, czy fizyczną, czy psychiczną, to siłą rzeczy... Inne osoby też tego doświadczają. Jeszcze inna metafora. Samochód ma cztery koła jak jedno koło będzie miało flaka? Trochę słabo, tak? Więc jest to faktycznie wtedy problem całej rodziny, ponieważ każdy człowiek czy mężczyzna czy kobieta ma swoje predyspozycje, a dodatkowo jeszcze dzieci, które są w fazie rozwoju i w fazie naśladowania i uczą się właśnie poprzez modelowanie wzorców zachowań to wtedy właśnie, jak patrzymy na te moje porównania i na te obrazki, to widać, że to naprawdę wpływa na każdego innego członka. Trudno powiedzieć, że choroba może być takim fundamentem, który cementuje, ale dobre przepracowanie tej choroby i właściwe zachowanie w stosunku do osoby, która jest chora, Wobec pozostałych domowników to są też wzorce, na które patrzą nasze dzieci i które za ileś tam lat, miejmy nadzieję, zaprocentują, bo to jest najlepszy czas, żeby im pokazać, jak się zachować właściwie w sytuacjach trudnych, ekstremalnych, prawda? Dokładnie tak, bo często na przykład jako osoby młode, patrząc na jakieś wady swoich rodziców, bo... Idealizm jest w jakoś, można powiedzieć, wpisany w naszą naturę. Chcielibyśmy, żeby świat był idealny, albo żeby drugi człowiek, nasz partner, albo nasi rodzice byli idealni, ale nie ma ludzi idealnych. No i żeby nie mieć kłopotów. I żeby nie mieć kłopotów. I tak, dokładnie, dokładnie tak. I taki młody człowiek, pomimo tego, że prawdopodobnie wielokrotnie zarzeka się, że nigdy nie będę jak mój tato, nigdy nie będę jak moja mama. Ale jednak są te małe wzorce, te rzeczy powtarzane i te teksty powtarzane często przez rodziców, które mają mieć charakter wychowawczy, a mają często antywychowawczy. Odzywają się po 30-40 roku życia, bo niedaleko pada jabłko od jabłoni. Dokładnie tak, bo jest to w nas zaprogramowane. Jeżeli słyszeliśmy to x razy albo tysiące razy, no... Sorry, jest to po prostu w nas. Więc takie wzorce wyniesione z domu, czy nam się to podoba, czy nie, czy w danym momencie jesteśmy tego świadomi, czy nie, wynosimy je z domu. Proszę pana, raport z badania stygmatyzacji chorych z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego opracowany w 2024 roku na potrzeby kampanii Wyprostuj spojrzenie podaje, że ponad połowa pytanych uznała, że osoby cierpiące na depresję, schizofrenię, padaczkę, borykają się z izolacją społeczną. Czy to oznacza, że brakuje nam albo wiedzy, albo może empatii, albo jeszcze nie wiem czego, do zrozumienia drugiego człowieka? Wydaje mi się, że trochę brakuje nam chyba chęci zrozumienia drugiego człowieka. Bo po co nam problem? Po co nam problem? Albo jeszcze w cudzysłowie zaraża się, tak? Nie zawsze jest to zgodne z prawdą. A jeżeli to jest problem, który rozgrywa się za ścianą, ktoś nie należy do naszej rodziny, to co mnie to obchodzi? Tak, dokładnie. Mamy takie mechanizmy w psychice, jak wypieranie albo racjonalizowanie i czasami po prostu pewnych rzeczy, a co się będę wychylał, tak? Albo y, powtarzane przez rodziców, na przykład trzymaj język za zębami, tak? Czyli po prostu to, co w domu, zostaje w domu, tylko nie mów nikomu. Tak? Albo pomogę, podam palec tam i potem złapię całą rękę. Dokładnie tak. Także no to są nasze stereotypy powtarzane przez lata i to, tak jak powiedziałem, wprogramowuje się w nas w postaci takich paradygmatów, tudzież map mentalnych, więc no, jest to y, trudne, ale zmianę tak naprawdę zaczynamy od siebie. Tak? Każdy proces czy czy proces rozwojowy wymaga czasu, procesu i powtarzania nawyków. Ale najpierw musi być decyzja. Czyli ja coś chciałbym z tym zrobić. No dobrze, ale skąd nabrać takich wzorców myślę tu o empatii, bo tego się nie kupi w sklepie, ani w internecie. W mojej ocenie empatia to jest coś, co można ćwiczyć, czyli powtarzać. Tak? Ci, którzy e... źle podchodzą do, do tego określenia i co ono zawiera, czyli takiej pewnej wrażliwości na drugiego człowieka, powiedzą, że to słabość. Tak, tak. Każdy człowiek jest jakoś skonstruowany, ma swoją wrażliwość, więc jak najbardziej można powiedzieć, że to słabość, że ktoś jest leniwy i tak dalej, ale jednak faktycznie wracam do tej decyzji. Jeżeli ja Przyszedłem już pewną drogę. Przeszedłem pewne na przykład trudności cierpienia, bo cierpienie bardzo często nas też formuje odpowiednio. Na przykład anonimowi alkoholicy mają takie powiedzenie, że każdy alkoholik musi osiągnąć swoje dno, żeby się od niego odbić. I to trochę tak jest, tylko że dane statystyczne są dosyć słabe, jeśli chodzi o wychodzenie z nałogów. Ponieważ oprócz tego dna to jeszcze musi być przynajmniej jedna osoba na naszej drodze, która nas przeprowadzi i odpowiednie środowisko, jakaś wspólnota, która nam zapewni taki klosz ochronny. No właśnie, jeśli pacjent tak mówi, to oczywiście z punktu widzenia medycznego zawsze jest odpowiedź. Proszę pamiętać, że jeszcze pod tym dnem jest 7 metrów mułu, więc mamy się w co zapadać. I warto przepracować chorobę i rozmawiać i zrobić wszystko, żeby w ten muł nie wpaść. Choroby psychiczne, a w tym i depresja, nie oszczędzają też dzieci, nie oszczędzają młodzieży. Jak z Pana praktyki widzi Pan takie możliwości pomocy i takiej terapii zajęciowej dla tych młodych pacjentów? Profilaktyka zaczyna się w domu. Profilaktyka zaczyna się w relacji. Jeżeli jesteśmy w sani, w świat cyfrowy, nadużywamy technologii, Jesteśmy przebodcowani. nasz układ dopaminowy jest bez przerwy bodźcowany krótkimi formami, rolkami, shortsami, które często mają bardzo słabą jakość. Uzależniamy się i nasz mózg mówi, dawaj więcej. Dawaj więcej i jednocześnie nasiąkamy tymi bezwartościowymi treściami. A tak? czas upływa. A czas upływa, dokładnie. I tak jak pan powiedział, że czas to jest no, taki zasób obok zdrowia, którego nie da się kupić, nie da się cofnąć. Więc tak naprawdę profilaktyka zaczyna się w małych rzeczach, w małych nawykach, w małych rytuałach. Tak? Bo możemy tworzyć programy profilaktyczne dla szkół. Możemy próbować edukować rodziców. Możemy prowadzić warsztaty dla nauczycieli. Możemy tworzyć kampanie społeczne, ale jeżeli w domu nie zadbamy o te właśnie nasze ognisko domowe i nie będzie wspólnego czasu razem, nie wiem, raz na tydzień wspólnego posiłku razem, uwaga, bez telefonu, spróbować bez telefonu. Jeżeli nie spotkamy się i nie porozmawiamy 10-15 minut dziennie razem ze sobą bez telefonu, no to tutaj nie będzie więzi, bo mamy coś takiego jak relacje i więzi. Więzi to już jest coś takiego głębszego jednak, co ciężej jest zerwać. Bo relacje to tak dzisiaj trochę nadużywany wyraz, ale bardzo ważny oczywiście. Relacje mogą być bardzo powierzchowne, bo przecież mamy tylu znajomych na fejsie. No właśnie, a czym dalej wylazł, tym okazuje się, że takie prawdziwe relacje i prawdziwi przyjaciele nie ci z mediów społecznościowych, którzy nam lejkują i łapki idą w górę, bo jak się potem okaże, to w sytuacjach trudnych te łapki nas zastawią i zostaniemy z niczym po prostu. To powiedzieliśmy co w domu, a w środowisku szkoły, kiedy taki młody człowiek z problemem, który gdzieś ma w głowie i to tę głowę mu umąci. E, jego jasne myślenie, to jak tam szkoła może mu trochę pomóc? E, szkoła bardzo może pomóc, patrząc na 24 godziny na dobę, jednak sporo się spędza tych godzin, powiedzmy, strzelam 6 do 8 godzin, mniej więcej, więc teoretycznie wychowawca... Albo pedagog, psycholog szkolny, bo już powoli na szczęście ten mit, że pedagog albo psycholog jest dla niegrzecznych dzieci, już powoli to zostaje spychane na albo szczęście. także liniowy nauczyciel, który już dzisiaj jest coraz lepiej przygotowany, także wiedzę taką zarówno z podstaw pedagogiki, pedagogiki rozwojowej, ale także i podstaw medycyny powinien mieć. I powinien, no, on jako lekarz pierwszego kontaktu powinien się zorientować, że coś jest niechalą. Dokładnie. Tylko do tego jest niezbędna uważność. Jeżeli mam za dużo też postaw programowych albo jakichś innych wojen z rodzicami, na przykład, bo to też jest często spotykane, że kiedyś raczej rodzic miał wspólne stanowisko, jeśli chodzi o dziecko, razem z wychowawcą. A dzisiaj, jeżeli wychowawca, pedagog, psycholog zgłasza coś rodzicowi, to uruchamiają się takie mechanizmy właśnie typu, to z panią coś jest nie tak, albo może z pani dzieckiem jest coś nie tak. Z moim dzieckiem jest wszystko super, tak? Zamiast jedna linia, to już powstaje rozłam i wtedy dziecko nie wie, kogo ma słuchać i, i powstaje taki dysonans, tak? Dotknął pan bardzo ważnych spraw, o które chciałam zapytać, a mianowicie, co tak naprawdę oznacza dla zdrowia. Obecność, uważność, podobno to jedno z najważniejszych zdań, oprócz takiej medycznej terapii. Obecność, uważność. Bardzo trudny temat, ale najważniejszy uważam. Mówię trudny z perspektywy dzisiejszych właśnie czasów. Ja jestem przeobiecowany, przyznaję się, nadużywam technologii, ale sobie świetnie to racjonalizuję, bo ja robię dobre rzeczy. Więc ja mogę. Możemy sobie wszystko zracjonalizować, tak? I dzisiaj patrząc na restauracje w różnego rodzaju, jak siedzi na przykład rodzina w restauracji i często w smartfonach, każdy w swoim, albo siedzi chłopak i dziewczyna i też siedzą w smartfonach. No Ale nie są ze sobą tylko ze swoimi smartfonami. Dokładnie tak. Albo zrobili już zdjęcie sobie, selfieczka, albo dla swojej potrawy. I puścili. I w puścili świat. i już mają otfajkowane. Czy to jest obecność i uważność? W mojej ocenie z telefonem, jakbyśmy teraz siedzieli, jakby pan w tym momencie skrolował, albo ja bym skrolował, no to byśmy się czuli, łagodnie mówiąc, niekomfortowo, tak? Więc o tym często zapominamy, a tak jak wspomniałem wcześniej, dzieci, na, młodzież też pomimo wieku buntu uczy się poprzez naśladowanie. Jeżeli widzi panią nauczycielkę, która wychodzi z klasy i bierze telefon od razu, albo widzi rodzica, który przychodzi z pracy i dalej pracuje na telefonie, no przepraszam. Czy to są wzorce, czy antywzorce. A no właśnie. I spróbować, nawet z zeszytem, może być specjalny zeszyt, spróbować pewne rzeczy wypisać. Co widzę, co czuję, jak się z tym czuję, co to we mnie powoduje. Takie trochę dzienniczek uczuć, albo dzienniczek taki emocjonalno-uczuciowy. Taki bilans. Taki bilans, dokładnie tak. To znaczy, jeżeli próbowałem różnych rzeczy i mój stan się pogarsza, to co mi szkodzi? Wziąć kartkę i długopis, a najlepiej notatnik, żeby to było w jednym miejscu, żeby każdego dnia robić dla siebie taką autodiagnozę. Warto to też sobie wziąć do serca i przemyśleć, i przeanalizować, bo to wcale nie są błoche sprawy, proszę państwa, o czym dzisiaj rozmawiamy. Natomiast chciałbym jeszcze wrócić do tych prawdziwych przyjaciół. Czy w życiu taką prawdziwą sztuką czasami wręcz cudem jest znalezienie prawdziwego przyjaciela? Z kim tak naprawdę jesteśmy, na kogo możemy liczyć, kto nas nie zostawi wtedy, kiedy powinie się noga, kiedy się przewrócimy, kiedy jest nam źle, kiedy świat się od nas odwróci, to możemy być pewni, że ta osoba nas nie opuści. Uważam za bardzo genialne i ponadczasowe powiedzenie prawdziwych przyjaciół poznają się w biedzie. Powiedział pan kilka minut temu, że, że jak się coś złego wydarza w naszym życiu, to wtedy już nie ma tych łapek. I tak faktycznie jest. Ja dzisiaj po swoich różnych doświadczeniach wiem, że wystarczy jedna osoba, taka jedna w stosunku do której jesteśmy w 100% szczerzy, uczciwi, co nas nie skrytykuje, nie osądzi, wysłucha i po prostu tak przytuli. Dosłownie lub przenośni, czyli na przykład emocjonalnie, tak? czyli po prostu doda otuchy. Przyjaciel to taka troszkę laska, tak? czyli że wtedy, kiedy nam się noga podwinie, że jednak nas wesprze i wesprze. mamy się o co oprzeć. I mamy się o co oprzeć. I dzisiaj też wydaje mi się, że nadużywamy czasami właśnie tych przyjaciół, bo mamy tyle znajomych na różnych portalach społecznościowych, więc przyjaciel, patrząc chociażby na proces terapeutyczny, czy proces y, związany z jakimkolwiek rozwojem. Kiedyś był taki model mistrz i uczeń. Tak? To był z jednej strony autorytet, ale jednocześnie taki towarzysz drogi. Czy y, takie warsztaty poprzez sztukę, wiem, że takie zajęcia pan też prowadzi, mogą y, w jakiś sposób wspomagać nasze zdrowie? Co to jest jak to się robi? Zdecydowanie każda forma, nazwijmy to atrakcyjnej terapii, która z jednej strony zajmie naszą głowę, odwracamy uwagę od własnych problemów. tak? Może to być sztuka, może to być wolontariat, może to być jakiekolwiek działanie, które odwraca uwagę od naszego bólu, cierpienia. tak? Czyli jednym słowem odskocznia, która powoduje w nas szczęście i jest taką przeciwwagą dla aktualnego stanu, w jakim się znajdujemy. tak? Więc takich opcji jest mnóstwo, ale każdy człowiek jest w jakiś sposób skonstruowany. Dla jednego to będzie, nie wiem, malarstwo, dla innego sport, a dla innego na przykład e, wolontariat w hospicjum w bardzo specyficznym, trudnym środowisku. E, więc jak najbardziej każda forma terapii jest skuteczna, pod warunkiem, że jest dla nas i że my chcemy w niej brać udział. To też trzeba podejść do tego, żeby, żeby daną osobę zachęcić językiem korzyści, a nie kazać, że ty musisz to zrobić, bo to i tam. System nakazowo-rozdzielczy mało się sprawdza. Lepszy jest dialog, rozmowa i podejmowanie nawet wspólnych decyzji, takich, które są oparte na rozsądku, no i dobrze, jeśli na wiedzy. Prowadzi pan dużo spotkań i zajęć w szkołach. Ciekawy jestem, jaka jest wiedza tych młodych ludzi w ogóle o zdrowiu. O tym, jak można to zdrowie wzmacniać. Czy oni w ogóle chętnie chcą uczestniczyć w takich zajęciach? Młodzi ludzie są bardzo wyedukowani. Bardzo, jeśli chodzi o aspekty zdrowia fizycznego, psychicznego. Ale jeszcze do tego musi dochodzić praktyka. Co z tego, że ja wiem, mam wiedzę, jeżeli zaraz po zajęciach odpalam swojego smartfona i dalej komunikuję w sposób bardzo krótki, czy emotki, więc znowu wracamy do tej takiej quasi semi-relacji. Tak? No, ale tutaj znowu pokutuje to pokolenie wychowane w mediach społecznościowych, bo trzeba to przeskorolować i odbędnić te swoje godzinki właśnie tam. Dokładnie, więc wracając, my m możemy tworzyć i tworzymy różnego rodzaju programy i prowadzimy zajęcia, ale jeżeli nie będzie współpracy między nazwijmy to sektorowej, czyli między szkołą, między rodziną, między organizacjami pozarządowymi, między systemem czy edukacji, czy zdrowia i nie będzie odpowiedniego przepływu informacji i wzajemnego uzupełniania się, dopóty każde wydarzenie, które ktoś próbuje robić, a nie będzie zrozumienia z drugiej strony, to nie będzie skuteczne. Dlaczego? Ponieważ media, portale społecznościowe są tak tworzone, algorytmy są tak tworzone, żeby po prostu uzależniać. I to jest bardziej atrakcyjne niż jakieś tam zajęcia, bo ktoś przyjdzie i coś tam poprowadzi. To jest nudne. Dzisiaj czas, żeby obejrzeć rolkę, to decydują pierwsze trzy sekundy. Tak? Poza tym, tak jak mówię, nad tym pracuje sztab ludzi, sztab specjalistów, po to tylko, żeby człowiek nie odkładał smartfona. Wspomniał pan też o wolontariacie, to zapytam, jak przeżycie i wejście w wolontariat takiego młodego człowieka, gdzie nie ma żadnego wynagrodzenia finansowego. On to robi z własnej dobrej woli. I jak to może budować jego edukację, empatię i potencjał przyszłego zdrowia? Jeżeli naszym światem są rówieśnicy oraz świat cyfrowy, i każda aktywność poza w trybie offline daje nam odskocznie i naukę świata w sposób taki empiryczny, tak? Wolontariat uczula na drugiego człowieka. Zazwyczaj są to miejsca, które są, mają potrzeby duże bądź bardzo duże. Więc... I to są miejsca bardzo trudne, bo to może być albo hospicjum, albo ośrodki medycyny paliatywnej, gdzie właściwie, no, mówiąc brutalnie, jest droga tylko w jedną stronę, gdzie leżą ludzie cierpiący i umierający. Więc samo wejście w taki świat dla młodego człowieka już może być szokiem, a on to wszystko musi jeszcze przepracować i w tym wszystkim znaleźć w sobie na tyle siły sprawczej, żeby mógł uruchomić ten potencjał dobra, które chce przekazać tej osobie, która odchodzi. Dokładnie tak. Poruszył pan bardzo ważny aspekt pod, pod tytułem sprawczości, ponieważ każdy człowiek ma potrzebę sprawczości i to, że coś przepracuje i coś może być dla niego trudne to bardzo dobrze, bo to są takie warunki, można powiedzieć trochę laboratoryjne gdzie można takich rzeczy doświadczać nie na własnej skórze, nie we własnym domu, ale naprawdę coś takiego typu hospicjum w taki sposób potrafi uwrażliwić człowieka i oprócz sprawczości jest jeszcze inny argument, każdy w głębi serca w zależności jak to jest zakopane albo jest odkopane ma pragnienie pomagania innym ludziom. No i Dobro... gdzieś, to ziarno dobre jest chyba, prawda, nawet u osoby, która no, wchodzi na ścieżkę konfliktu z prawem. To jednak szereg badań takich socjologicznych pokazuje, że to ziarno dobre i serce tam gdzieś jest, mieszka. Tylko trzeba albo do tego dotrzeć, albo wydłubać, albo ten człowiek nie miał szansy. Bo mu środowisko, warunki, w których się wychowywał, nie dały na wydobycie tego z siebie, i to czeka na właściwy moment. Dokładnie tak. Trzeba wydobyć, trzeba stworzyć przestrzeń, żeby ktoś to odkrył. A jeżeli odkryje, to będzie człowiek to czuje, tak? Serce nazwijmy to mocniej bije, w cudzysłowie, i to. Po nic nie zastąpi doświadczenia. A no właśnie i zresztą wykorzystano to, bo to są też informacje, które zostały przebadane, na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie zatrudniano osoby z dużymi wyrokami za bardzo ciężkie przestępstwa w Straży Pożarnej i rzucano ich do takich bardzo trudnych akcji. Gaszenia pożarów, wyciągania ludzi z płonących domów. Gdzie oni właśnie odnaleźli w sobie pewną sprawczość, doskonale się tam spisywali. No i ta trudna, ekstremalnie trudna dla nich sytuacja pozwalała im właśnie samemu wydłubanie z siebie tego ziarna dobra. I dokonywały się niesamowite przemiany w ich mentalności, myśli. No i... Jeśli wychodzili na wolność, to można było mieć nadzieję, że oni wychodzą zrasocjalizowani. Czyli ta kara osiągnęła cel wychowawczy. Zdecydowanie prawdopodobieństwo wzrasta. Podam, jak to wygląda na przykład w przypadku anonimowych alkoholików, gdzie w ramach trzeźwienia anonimowi alkoholicy z wolności chodzą do zakładów karnych, niosą tak zwane posłanie i osoby z wewnątrz przychodzące na tak zwane meetingi które później wychodzą, osoby osadzone, które pełnią służbę jakąś, mają zdecydowanie większe prawdopodobieństwo na to, że nie wrócą na stare tory. Proszę Państwa, no i dziś Wielki Piątek, w czasie wyciszenia i refleksji, tak bardziej filozoficznie rozmawialiśmy o zdrowiu, a naszym ekspertem był pan Piotr Szwendrowski, ekspert zdrowia psychicznego, prezes Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia, autor kampanii społecznej Sztuka nie się Pomoc, artyści dla młodego pokolenia. Z wykształcenia przypomnę, pan jest ekonomistą oraz terapeutą zajęciowym z przygotowaniem pedagogicznym. Artur Wolski, to ja Państwu też bardzo dziękuję razem z naszym gościem. Dziękujemy. Dziękuję również. No i myślę, że razem z panem Piotrem życzymy Państwu dobrych i w zdrowiu spędzonych świąt wielkanocnych. To ja tylko dorzucę cegiełkę. Być może to będzie dobry czas, tudzież dobry challenge, żeby spróbować na przykład jeden dzień być bez telefonu. Albo chociaż godzinę. I z uwagą skierowaną na drugiego człowieka. Na drugiego człowieka każde działania na rzecz drugiego człowieka, które odwracają uwagę od naszej y, głowy i pokazują nam ludzi w gorszej sytuacji często. Tak? Uwrażliwiają empatię, y, budują często relacje nawet z tymi różnymi środowiskami i pomagają doświadczyć y, życia, tak? bo życie jest y, pewnego rodzaju zbiorem trudnych doświadczeń. Budują w nas siłę i potencjał tej siły, która jest też doskonałym magazynem potem, z którego czerpiemy żeby to zdrowie było, tym bardziej, że to działa. No i razem z naszym ekspertem życzymy państwu zdrowia. Zdrowia i uważności. O, i to są dopiero dobre życzenia. Samo zdrowie. Powtórka programu. Ogłoszenie społeczne.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 Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl Na mapie dostępności Fundacji Avalon znajdziesz dostępny gabinet i specjalistę urologa z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Być na www.mapadostępności.pl Zbadaj się. Nie odkładaj.